Program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy śledczy zatrzymali Marcina D., byłego męża Marty Kaczyńskiej. Zaostrza się sporo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy blokującego, takiego politycznego sabotażystę, jakim jest prezydent ze swoim wetem. Mówi premier Donald Tusk. Międzynarodowa mobilizacja w sprawie cieśniny Ormus. W piątek w Paryżu konferencja. Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, został zatrzymany na Pomorzu. Sprawa dotyczy oszustw i prania pieniędzy. W sumie zatrzymano trzech mężczyzn. Wszyscy będą przesłuchiwani w Warszawie. Mężczyźni są w chwili obecnej transportowani do Warszawy, gdzie dziś i jutro planowane są czynności procesowe z całą trójką polegające na ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych. Powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Z uwagi na dobro postępowania śledczy nie udzielają więcej informacji w tej sprawie. Nieprzyjęcie od sędziów ślubowania jest łamaniem obowiązków prezydenta, mówi Donald Tusk. Premier odniósł się do decyzji ministra sprawiedliwości, który polecił rozpoczęcie postępowania karnego wobec osób z Kancelarii Prezydenta, które doradziły nieodebranie ślubowań od części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Donalda Tuska środowisko prezydenta działa na szkodę polskiej.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 Jarosław Kaczyński ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie będą musieli wracać do Polski. Prezes PiS był pytany o zapowiedzi Petera Modziara, który zadeklarował, że ukrywający się na Węgrzech posłowie nie będą długo cieszyć się azylem politycznym. Jarosław Kaczyński odpowiada, że w Polsce nie będą z kolei mogli liczyć na uczciwy protest. W Policje absolutnie nie mają szans na żaden uczciwy protest. Tylko ktoś, kto jest zupełnie ślepy albo zaślepiony może uważać, że w Polsce w tej chwili nie ma aktów niezwykle drastycznych tego łamania prawa, łamania praworządności, że prawo po prostu przestaje obowiązywać. Jest w tej chwili proces budowy dyktatury. Marszałek Sejmu zapowiedział z kolei, że będzie wniosek o Trybunał Staną dla Zbigniewa Ziobry. Zostanie złożony na posiedzeniu Izby jeszcze w tym tygodniu. Prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii zapowiedzieli konferencję w sprawie misji obronnej cieśniny Ormus. Pałac Elizejski informuje, że rozmowy mają odbyć się w piątek. Prawdopodobnie weźmie w nich udział wicepremier Radosław Sikorski. Od wczoraj amerykańska marynarka wojenna blokuje cieśninę Ormus, choć zarejestrowano, że niektóre statki przepłynęły przez cieśninę. Litewski Parlament podjął decyzję o obniżeniu na dwa miesiące akcyzy na olej napędowy od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw na Litwie utrzymują się niezmiennie na wysokim poziomie. Litr diesla kosztuje w przeliczeniu ponad 9,5 złotego. Władze szacują, że obniżka akcyzy powinna przełożyć się na spadek cen oleju napędowego o 6 eurocentów, czyli 25 groszy na litrze. Minister finansów Christopas Wajtykunas podkreśla, że decyzja dotyczy jedynie diesla, gdyż właśnie to paliwo najmocniej podrożało w ostatnich tygodniach. Celem zmiany jest złagodzenie szoku cenowego i wsparcie gospodarki. Jednak zdaniem niektórych parlamentarzystów społeczeństwo nie odczuje obniżki akcyzy. Poseł Algirdas Budkiewicz wskazał, że inflacja w marcu na Litwie rosła najszybciej w całej Unii Europejskiej. W jego opinii to efekt reakcji na drożejące paliwo. Nasi sąsiedzi stosują znacznie większe obniżki podatków. To przekłada się na wyraźnie silniejsze działania antyinflacyjne, mówił Butkiewicz. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przybyło bezdomnych w Szczecinie. Z przeprowadzonego w marcu liczenia osób w kryzysie bezdomności wynika, że dachu nad głową nie ma tam ponad 870 osób. To niemal 30 więcej niż dwa lata wcześniej. Przeważają mężczyźni. Statystyki pokazują także, że coraz więcej bezdomnych ma powyżej 60 lat. Wynik ten potwierdza trend, który obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli to, że osoby w kryzysie bezdomności są grupą coraz starszą, wymagającą nieco bardziej specjalistycznego wsparcia, takiego jak choćby pomoc w formie usług opiekuńczych, ale też zapewnienia miejsca np. w DPS-ie czy innym specjalistycznym ośrodku z uwagi właśnie na ich wiek i stan zdrowia. Mówi rzecznik prasowy miasta do spraw pomocy społecznej Maciej Chomic 14 kwietnia to w Polsce dzień ludzi bezdomnych to nieformalne święto zainicjowane przez Marka Kotańskiego to był serwis trójki Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do końca dnia pochmurno, na zachodzie, po morzu i miejscami na południu Górnego Śląska i Małopolski opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 16 w centrum i 18 w Katowicach i Wrocławiu. Na północy dość silny, porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Teraz tak oficjalnie rozpoczynamy nasze prawie godzinne spotkanie w Tu Myśliwiecka 357, a za chwilę w studiu pojawi się gościni Justyna Wasilewska. Jay Harvey y, muzycznie wprowadziła nas do dzisiejszego spotkania. No i zgodnie z zapowiedziami w studiu jest już Justyna Wasilewska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Cześć. Bardzo się cieszę, że y, udało się doprowadzić do tego spotkania. Y, na początek, na rozruch, chciałam się ciebie spytać, jak ty na dzień dzisiejszy oceniasz y, ten rok ogólnie pod względem wyzwań zawodowych, które do ciebie spły spłynęły już, ale też cały czas spływają? No, muszę przyznać, że się dzieje dosyć dużo ciekawych rzeczy, e, zaskakujących, e, czasem to są wyzwania e, trudne, czasem e, troszkę mniej e, trudne, e, czasem absolutnie, absolutnie czysto przyjemne. E, no, trochę się tego dzieje, ten rok zaczął się dla mnie od... od, od planu zdjęć serialu, który jest jakąś opowieścią po prostu no, o, o, o banalności zła i, i jest takim, taką... No, ta przeprawa dla mnie była dosyć taka mm, ciężka, bo to postać też taka no, o ciężkim charakterze do przepuszczenia przez siebie. E, tak mówię trochę enigmatycznie, bo też nie wiem, ile ja mogę powiedzieć. No właśnie ja liczę na to, że trochę z biegiem rozmowy jednak uda mi się więcej informacji wyciągnąć. Część już znamy, bo mowa o e, nowym serialu Jana Holubka, dokładnie, prawda? Dokładnie, tak, wśród więc, nocnej ciszy. Dokładnie, wśród nocnej e... ciszy, więc myślę, że jeszcze do tego tematu dojdziemy, ale e, tak wiedząc, jak wyglądało umawianie się na tę rozmowę i ty byłaś prawie cały czas na planie, więc Wiemy, że te prace na pewno były bardzo intensywne. No tak, no teraz oprócz, oprócz tego, no te zdjęcia skończyliśmy już jakoś w marcu, więc to już, już troszkę jest, troszkę czasu minęło, no ale od tego czasu już zdążyło wydarzyć się znowu bardzo wiele rzeczy, no bo i w teatrze, u siebie w, te, w te, że em, wciąż y, gramy spektakle, no i, i ta... I ta Okoliczność tutaj spotkania się z, z Bianką Cassidy w, w, w tym Paryżu, co jest dla mnie, muszę przyznać, jakąś no, sytuacją wręcz no, nie, no, nie do wyobrażenia. Jakby jakąś <grym> a taką, jednak się tak, dzieje. a jednak się dzieje. Mówimy tak. oczywiście o spektaklu, który został zapowiedziany w ramach festiwalu Malta, gdzie Ty zostałaś zaproszona przez duży. Muzyczny, artystyczny, właściwie, Cockroozie, do uczestniczenia w spektaklu, który już miał premierę na wcześniejszym festiwalu, no ale ta wersja nasza na Malcie, w Poznaniu, będzie na pewno trochę inna. No, sama wspomniałaś o tym, że dla ciebie to jest spełnienie marzenia współpraca akurat z Cockroozie. No a, absolutnie, absolutnie. No. No kurczę, to jest coś takiego, że gdybym ja się teraz cofnęła w czasie, o te 20 lat, kiedy po prostu jako ta po prostu dwudziestolatka czekałam na koncert i, przed, i byłam już tak podekscytowana, bo byłam tak zachwycona ich muzyką. To było dla mnie jakieś takie odkrywcze, takie jakieś bardzo przedziwnie bliskie. A jednocześnie miałam takie poczucie, że nikt naprawdę wtedy tak nie nie formował muzyki, nie pod, jakby Dla mnie to było po prostu absolutnie nowe i jakieś takie w jakimś dziwnym sensie moje, więc jak, jak ja sobie wyobrażam tą dziewczynę, która stała tam czekając na ten koncert i, i po prostu przeżywając na tym koncercie jakieś no, niesamowite jakby emocje i, i, i, i, to, i jak sobie w, myślę, że ona... Ja jej teraz mówię, słuchaj, za te 20 lat będziesz mogła e, pracować z nimi, pojedziesz do Paryża, będziesz miała próby, a potem wystąpisz w Poznaniu e, z nimi w jednej e, operze stworzo stworzonej przez nie, no to myślisz sobie, no nie, to jest niemożliwe, no co ty mi mówisz w ogóle, to jest no, coś takiego, no, że e, w, takich, w takich momentach myślisz sobie, że rzeczywistość jest... E, tak czasem wspaniale nieobliczalna i, i przynosi takie niespodzianki i że, że to jest jakieś wspaniałe. Dobrze, że mamy kamery w radiu wyjątkowo, bo jak widzę, jak twoje oczy się świecą, jak <Og Inter��> <holdch> o tym opowiadasz, to po prostu te wszystkie emocje i ta ekscytacja są dodatkowo jeszcze podbite. <Że tu serenia> Dwie daty, które zostały ogłoszone tego spektaklu, czyli 22 i 23 czerwca, w tym momencie są już wyprzedane. Ale możemy zdradzić, że będzie coś jeszcze, tak. bo y, mimo tego, że dosyć enigmatycznie wcześniej y, poruszaliśmy się w tej przestrzeni tego, jaka będzie twoja rola w mm -hmm. samym tym spektaklu, to i tak, jak widać, zainteresowanie jest y, ogromne. A czy ty dzisiaj możesz trochę więcej opowiedzieć już o tym, no, na czym ta współpraca właściwie będzie polegała? Hmm. No tak, jest to, na razie jesteśmy po takich naprawdę wstępnych, wstępnych rozmowach, próbach przyglądaniu się temu, czym taka figura ciemnej strony Księżyca, tak nazywa się taka moja bazowa, bazowa postać, może w tym świecie w tym świecie tej opery się, się poruszać i jak się może w niej odnaleźć i mm, to jest oczywiście jakaś taka no, symboliczna nazwa ym, tego, tego miejsca, z którego moja postać będzie się jakby przepoczwarzać w różne inne formy i, ym, i w, będzie wchodzić w różne relacje z innymi bohaterami już jako, jako w innej postaci. Tam, tam, tam będzie taka... Taka droga przepoczwarzania się, um, i trochę w jakimś sensie, no, um, um, jakiejś zmiany, jakiegoś. Uh, ja, jakiegoś od. Odbijania czegoś jakby, mm -hmm. albo no, że gdzieś ta... Tak ja, ja sobie to rozumiem, mm -hmm. może trochę na taki własny użytek, um, że ta ciemna strona księżyca to jest, ten, to jest taka ta przestrzeń, w której, której nie widać, jakby, która jest gdzieś ukryta, która... Um, ale działa, oddziałuje. I, I tak samo ta moja postać jakby będzie takim... Hmm, tak trochę... Um, Mam poczucie w coś odbijać jakby, okay. ale po, po, ciem, po ciemnej stronie. Tak? No, Jak tak. tak bardzo, bardzo no, ogólnie i enigmatycznie no, tak. nadal opowiadając o, o, o tej twojej roli. Ale to będzie ruch, to będzie no właśnie, tekst, bo to będzie... To jest, to jest taka bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dla mnie forma, ponieważ... Um, Bianka teraz po, podczas tych siedmiu dni w Paryżu zaprosiła um, nas y, do, um, do takiej swojej praktyki, takiego, um, hmm, jak to nawet nazwać, to jest coś, coś na kształt buto czyli takiego japońskiego tańca właśnie, który opiera się na jakichś takich bardzo, bardzo mocnych zwolnieniach, na takim bardzo medytacyjnym byciu ze swoim ciałem, ze swoim wnętrzem, w taki, z takim Min, minimal, minimalizm, który gdzieś ma otworzyć przestrzeń na to, żeby to, co w środku, jakby wychodziło sobie na wolność. Tak, ja to rozumiem, oczywiście. I, no tak, transowo też brzmi. I trochę. bo to trochę takie jest: trochę medytacyjne, trochę transowe, trochę właśnie. No to Buto to w, te, w tej japońskiej tradycji jest jakimś takim no, tańcem du, ducha. No, tam ta, ta cała. Mm, to, że maluje się właśnie te twarze na, na, na biało, żeby się tak unifikować jakoś. I to też robiłyśmy. Codziennie właśnie zaczynałyśmy od jakiejś takiej rozgrzewki, od właśnie malowania się, od ubierania różnych kostiumów. I po prostu ruszałyśmy w taką, w taką właśnie podróż do... do do ciała. Do ciała, co dla mnie jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Takie, taka zabawa właśnie z taką mocną formą w jakimś sensie, która tak naprawdę w założeniu musi być totalnie organiczna, czyli, czyli zaprzecza formalności jako takiej, mhm. nie? To znaczy, mhm. że po prostu to ma, ma być jakby... Z, ma się, ma, się ma, ma, ma być z obecności, mhm. z uważności, z, z, z bycia z ciałem w absolutnym kontakcie, ale jednocześnie jakby jest w tym po prostu jakaś ym, for, for, for, no formalność, tak. przynajmniej na zewnątrz to tak, się, że zasada, to tak, tak wygląda. Tak, tak, tak, tak. I, No i to jest bardzo, ja tego nigdy wcześniej nie, nie, nie robiłam i to jest y, super. No. Y, oczywiście nie jest to też jednoznacznie łatwe. Jakby to jest jakaś taka praktyka, którą, którą żeby dojść do jakiegoś, jakiegoś levelu, trzeba po prostu praktykować pewnie przez lata, więc jestem takim po prostu nowicjuszem w tym i, i, i różnie mi to jeszcze wychodzi, ale jako doświadczenie to jest absolutnie wspaniałe móc sobie czegoś takiego spróbować i móc teraz jakby z, z tym delikatnym takim bazikiem tych, tych narzędzi, które dostałam tam, tam od Bianki, spróbować pójść dalej z tym Justyna, Justyna Wasilewska opowiada o przygotowaniach do spektaklu La Mort de la Mer, który będzie można zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu Malta. O tych terminach już wspominałyśmy i przypomnę jeszcze raz, że nadal są szanse, żeby to obejrzeć, ponieważ będzie kolejna data niewyprzedana jeszcze, bo jeszcze ta sprzedaż się nie zaczęła. Także proszę śledzić informacje. My pewnie też będziemy o nich informować. To zagrajmy może teraz Kokorozi no, i zaraz wrócimy do rozmowy. <śmiech> Beautiful beautiful boys, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, To the reformatory Ten years old was his first glory God caught stealing from undone Now his love story Thirty years he's been wandering our devils. The pure romance was undisputed angelic loves it ships and tattoos of tears all those beautiful boys pimps and queens and criminal queers all those beautiful boys tattoos of ships and tattoos of tears 25 minut po godzinie 14. tu Myśliwiecka 357, Justyna Wasilewska jest cały czas ze mną w studiu. Mocno artystyczna, tak mam wrażenie, nasza rozmowa była jak na razie, no ale ten spektakl będzie niósł za sobą pewnie dużo takich wartości. chciałam mimo wszystko spytać jeszcze nawiązując do tego, bo wspomniałaś o tym, że te praktyki artystyczne, z którymi tu masz do czynienia są dla ciebie nowym doświadczeniem, ale... Czy może któreś z twoich ról albo kreacji czujesz, że y, pomaga ci się odnaleźć też w tym świecie, który tworzycie właśnie razem z kokorozji? Hmm. No pewnie było kilka takich doświadczeń, które, które gdzieś były bliskie, przynajmniej mojemu wyobrażeniu tego, czym to w rezultacie ma być. Um, i są no wszystkie takie te, te, te, te, te role, te, które są trochę bardziej o obecności, o, o obecności w ciele. E, tak pierwszą, która mi przyszła do głowy tak jakoś, nie wiem dlaczego, to było z, w, jakoś w drugiej kobiecie... Ym, Grzegorza Jarzyny, mm -hmm. który robiliśmy lata temu. Gdzieś było coś takiego, że ta postać przez to, że była duchem i yy, miała takie, takie jakości podobne, takiego właśnie mm, zwolnionego trochę czasu, yy, trochę takiego transowego bycia, yy, trochę obok. Yy, coś, coś, coś jest na rzeczy, że tam coś mi mignęło. Od razu mi przyszło do głowy, jak zapytałaś. Hmm. Bo w ostatnim hmm. czasie to jednak y, chyba takie postaci mocno stąpające. No nie, właśnie graliśmy teraz jakby set w teatrze Puppenhouse, kuracja to się nazywa. Zresztą bardzo lubię ten spektakl i tam też są takie jakości. Też jest taka zabawa trochę z formą i właśnie z takim z takim przepuszczaniem przez siebie takiej trochę kondycji lalki, kondycji właśnie takiej nałożenia formy na y, kruchy środek, no. y, w sensie na, na jakąś tam miękkość wewnętrzną. I y, y, to też jest jakoś takie, y, gdzieś mi się linkuje. W moim rozumieniu oczywiście mhm. tego, co my tam w y, ostateczności będziemy, będziemy robić. Ale y, y, tak, no, jakieś, y, jakieś doświadczenia y, z tym przepuszczaniem przez siebie, przez ciało te, tego y, są i na pewno mi jakoś tam pomagają. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym efektem finalnym. Na niego poczekamy sobie do y, samego festiwalu Malta, który pod koniec czerwca odbywa się w Poznaniu. Y, my wrócimy do rozmowy z Justyną Wasilewską po godzinie 14.30. No i podpytam też o to, co u ciebie dzieje się w tym momencie filmowo, serialowo, może wpadnie nam też parę takich ogólnych refleksji co do tego, co w świecie filmowym teraz jest ważne. Także wracamy za niebawem do rozmowy. Autopromocja. Skąd się bierze bogactwo?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 Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Ostatnio słuchając piosenki Pocztówka z Wrocławia zaciekawiła mnie etymologia mniej popularnego wyrazu fajerka. Czy mógłby Pan wyjaśnić to słowo? Taką wiadomość otrzymałem od Pana Grzegorza. W piosence Romana Kołakowskiego słyszymy zapomnieć się nie udaje bólu, co wtapia się w serce, gdy odcisk dłoni zostaje na rozpalonej fajerce. Słowo fajerka pochodzi od niemieckiego foyer, czyli ogień, bo fajerka to oczywiście żeliwny krążek, zamykający lub częściowo zamykający otwór w płycie kuchennej. Za pomocą fajerki regulowano temperaturę, z jaką podgrzewany był garnek. Co ciekawe, mamy w polszczyźnie powiedzenie zabawa na cztery fajerki, które oznacza huczną zabawę. A to dlatego, że fajerkami nazywano także otwory w piecu a gdy zdjęło się z nich wszystkie regulujące temperaturę krążki, to można było zobaczyć wyskakujące na zewnątrz pieca jęzory ognia. Taką intensywność i wysoką temperaturę nasi przodkowie skojarzyli z balangą. Mamy jeszcze inne warianty tego powiedzenia. Awantura, skandal, heca na cztery fajerki, na siedem fajerek, a nawet na sto fajerek w zależności od intensywności jakiegoś zjawiska. Korzystając z okazji odpowiem na jeszcze jedno Państwa pytanie związane z ogniem. Pani Matylda pyta dlaczego na coś co nam się podoba mówimy ale czad. Wyraz czad jako określenie czegoś dynamicznego, ale także po prostu pozytywnego pochodzi od wyrażenia dawać czadu, które oznacza robić coś z zaangażowaniem w sposób wyjątkowo energiczny, a przez to wywołujący duże wrażenie. Mówiąc inaczej, robić to w taki sposób, że aż leci dym i związany z nim czad jako woń spalenizny, bo właśnie to skojarzenie odgrywa tu istotną rolę. A jeśli mają Państwo, tak jak Pan Grzegorz, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowiemałpa.polskieradio.pl Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. No Mars y, Muzycznie w Tu Myśliwiecka 3, 5, 7. Y, a my w tym tygodniu mamy taki y, filmowy, powiedziałabym, y, cykl i zestaw gości. Justyna Wasilewska cały czas jest ze mną w studiu. Zapowiedziałam, że y, przejdziemy do y, teraźniejszości i twojej rzeczywistości filmowo-serialowej. Wspomniałyśmy już trochę o tym. Zobaczymy, czy da się opowiedzieć więcej. Y, y, gdzie spędzałaś ostatnio dużo czasu? Czyli na planie y, nowego miniserialu? Wśród nocnej ciszy, Jana Cholubka. No, znowu razem. Ty i, i, i Jan o to mi chodzi. To już jest jakiegoś rodzaju relacja aktorsko-reżyserska, która myślisz, że ma potencjał na to, żeby trwała. Hmm. No, ja bym bardzo sobie tego życzyła, absolutnie. No ale yy, wiadomo, jak jest, no, to, to muszą się zdarzyć jakieś takie posta postaci, które będą w, w wyobrażeniu Janka pasować do mnie. A, i, i, I nie wiem, no, to różnie może się potoczyć. Ja bym bardzo sobie tego życzyła, bo współpraca z Jankiem jest dla mnie czymś. Yy, Absolutnie wspaniałym, jakimś takim doświadczeniem aktorskim naprawdę ba, bardzo, bardzo dobrym i życzę te, tego każdemu, każdemu aktorowi, mm -hmm. aktorce w tym kraju. A jakie cechy um, według ciebie powinien mieć dobry reżyser? I drugie od razu pytanie do tego... Czy jest rozróżnienie między reżyserem teatralnym, a reżyserem filmowym, serialowym, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie podejście, yy, o, o zbiór konkretnych cech? Ech, chyba jest. Oczywiście to zawsze, jest, yy, to, to zawsze będzie jakaś, jakaś generalizacja, ale coś jest na rzeczy, że jednak ten film wymaga większego konkretu. Że rządzi się jednak prawami bardzo tego czasu, który jest ograniczony i dzieje się teraz, jakby wymaga bardzo, o wiele większej precyzji, tak mi się wydaje, że, że ten, ten reżyser filmowy jakby jest bardziej takim takim... No, że musi, musi mieć bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze zorganizowany i bardzo konkretny jakby w jakimś sensie. A to może zdarzają się również tacy reżyserzy filmowi, którzy y, gdzieś tam są bardziej jakby mie, mie, mie, mięsy, mie, mie, bardziej mm -hmm. Mięscy. Mięscy, <laughs> <Mięczcy>, tak. <laughs> tak. I, I po prostu gdzieś tam wpuszczają takie bardziej w, wolne czy takie bardziej powiedzmy em, eksperymentalne jakby nuty. A, Ale to ma związek na przykład ze skalą produkcji też? Czyli, bo no myśląc no, nawet oczywiście o haveliuszu, mm -hmm. mówiąc już o tej współpracy, czy podejrzewam y, o tym, co będzie się mm -hmm. działo, co będziemy mogli oglądać w przypadku serialu Wśród Nocnej Ciszy, no to jednak mamy do czynienia y, z produkcjami, co do których no, powiedzmy najogólniej są pewne... Nie niskie oczekiwania. Tak jest, no tak jest, ale yy, no, akurat, akurat przykład Janka jest, jest takim, to jest, yy, to jest też yy, sytuacja, w której jest człowiek, który jest bardzo konkretny, bardzo lubi to, co robi. Jest yy, zaangażowany, przygotowany, ale też się tym bawi yy, i ma ze sobą Całą grupę wspaniałych ludzi, kto, z którymi pracuję już kolejny raz. Znają się, szanują się, e, rozumieją się prawie bez słów. I to jest jakaś, jakiś taki bardzo, myślę, duży klucz do tego, do tego że te rzeczy, które powstają... Właśnie y, y, y, firmowane nazwiskiem Janka zawsze mają swoją jakość, bo oprócz tego, że on jest wspaniałym reżyserem, wspaniałym gościem, to ma, ma za sobą jeszcze po prostu cały sztab wspaniałych profesjonalistów, y, którzy no, wszyscy grają do jednej bramki. Nie? I to jest naprawdę, i to I... się czuje na tym planie, ten, ten komfort po prostu jakiegoś takiego, y, że każdy jest tam na swoim miejscu. I każdy lubi to, co robi, i, i, i każdemu na tym bardzo zależy. To Czyli jest... tak naprawdę umiejętność zbudowania zespołu. Mam wrażenie, że to jest coś, o czym słyszę też rozmawiając z osobami, które nie tylko y, uczestniczą aktorsko, ale też y, często właśnie z y, nie wiem, charakteryzatorami, osobami z ekipy, mm -hmm. które właśnie zwracają uwagę na to, że reżyser po prostu musi być takim, takim przewodnikiem tego stada, żeby stado Dugładnie. czuło, że wszyscy jest tak. Upraszczam, nie obrać mm -hmm. się nazywając Was stadem, nie, nie, ale, ale tak jest. No, tak ale jest. chodzi mi o to, żeby wszyscy czuli, że jednak y, no, jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego, trochę na takiej zasadzie. Dokładnie tak, dokładnie tak jest. A Janek jest po prostu takim, takim, takim przewodnikiem te, te stada, za którym po prostu chce się iść. No. I czuje się człowiek bezpiecznie, a jednocześnie się czuje w jakimś sensie mm, ma przestrzeń do, do, do, na, na swoją jakąś e, kreację. Czyli jakby jest ten, ten jakiś taki idealny balans między tym, że dostajesz granicę, ale dostajesz też przestrzeń. Szczególnie eee. pewnie jest to y, odczuwalne, jeżeli tematyka, y, z którą się mierzycie, y, no jest tematyką wymagającą. Tak. Z mojej perspektywy Heweliusz y, był już y, tematyką wymagającą, mm -hmm. natomiast czytając opisy tego, o czym y, jest serial wśród nocnej ciszy i też y, słuchając ciebie, mm -hmm. y, no to tu y, no mamy do czynienia z, ze złem, mówiąc najogólniej. I to takim złem? To jest właśnie, bo jak słyszysz to słowo zło, to od razu pojawia ci się jakaś taka, że gdzieś, gdzieś jest tam jakaś taka coś skomplikowanego, jakiegoś takiego um, um, wyrachowanego, jakiegoś takiego, um, że jest cała jakaś taka mityczna otoczka wobec I tego I możemy o tym, że jest też od razu. Tak. W sensie, wiesz, a tu masz, tą drugą a tu, masz, tu masz takie po prostu, to, to jest... To jest, takie, to jest taka ordynar ordynarność zła, taka, taka prostackość, takie, no nie wiem nawet po prostu jak to, że to są takie najniższe instynkty, które wynikają z jakiejś takiej nieświadomości. I brak e, jakiejkolwiek refleksji. jakiejkolwiek autorefleksji i że mm, to jest właśnie takie... że to po prostu jest chyba, prawda? W sensie... Hmm. Jak to powiedzieć? No, że, że jest, jest to po prostu... Jest to okrutne właśnie dlatego, że jest bezrefleksyjne, że jest... że jest takie od, takie jakby się, nie wiem... Hmm, no, nie, nie, nie umiem tego też Trale, jakoś opisać, ta, ta, ta. ale do, do końca jeszcze I może mhm. się tego nie da opisać i po to robi się filmy, żeby nie musieć mówić o tym, tylko żeby ten widz odczuł o, co, o, o, czym, o czym jest to ta, te, ten punkt, to miejsce, które no, jest bar, bardzo ciekawe i bardzo przerażające. I to była um. dla ciebie też jakaś taka skala wyzwania, z którym się nie zmierzyłaś do tej pory aktorsko? No tak, takiego wyzwania jeszcze nie miałam, takiej postaci jeszcze nigdy nie grałam, którą ciężko mi jest y, obronić, nie? Którą, za którą ciężko mi jest stanąć y, w ogóle, y, którą, y, że ten, ten aktorski adwokat, który zawsze się uruchamia i jakoś musi przeprowadzić tą sprawę jednak tak, żeby zrozumieć y, swojego bohatera i go w jakimś sensie obronić, w tym przypadku um, jest bardzo trudne, wręcz takie, że trochę nie chciałabym tego robić, ale w jakim sensie scena za sceną, to jest jakby cie ciekawe, bo... Um, jak się mierzysz z takimi ciężkimi tematami, to zazwyczaj po prostu tam nie chcesz wchodzić, nie? Że właśnie na tym planie było cały czas między ujęciami bardzo zabawnie, nie? Mm -hmm. Że po prostu żeśmy rozładowywali te napięcie e, no, e, żartami i, mm, i takim naprawdę byciem w takim no, stanie... Y, jakby abstrakcyjnego umieszczenia się w przestrzeni tej, tej, tej naszej gry. Mm, bo to była jakaś taka obrona wobec tego, co zaraz mamy tutaj do zagrania, żeby o tym trochę nie myśleć, mm -hmm. nie? że to jest nagle jak w, po prostu w tenisie, tylko następna piłka, nie? nie? myślisz o całym meczu, jakie są konsekwencje, z czego to wynika, jakby co było wcześniej, co będzie później, tylko po prostu masz do zagrania kolejną scenę i próbujesz nie myśleć o wszystkich innych rzeczach, tylko po prostu o tym, co masz do zrobienia w tej scenie, jakby, jakie, są twoje, jakie są twoje zadania, Jaki jest stan Twojego bohatera, i po prostu wchodzisz, w to ładujesz się w to. No bo to, to są takie narzędzia, które pozwalają na, na to, żeby po prostu trochę się oszczędzić, jakby w tym, w, w tym, żeby nie brać tych ciężarów, nie? żeby nie, nie, nie, żeby jakoś to w ogóle robić, mhm. nie? że trzeba było trochę być bezrefleksyjnym Trudno. tak jak postaci, które się grały No grało. właśnie. No właśnie, co no. jest. Co jest z jednej strony zrozumiałe, z drugiej. No nie ukrywam, że też przerażające. Wśród Nocnej Ciszy to jest serial, który prawdopodobnie w tym roku będzie dostępny, tak więc jest. na pewno im bliżej premiery, tym więcej będziemy o nim opowiadać. Justyna Wasilewska cały czas jest z nami w studiu. To teraz muzycznie będziemy z Państwem, a my za chwilę wrócimy do rozmowy. Jak Grosiak pojawiła się na naszej antenie, więc taki lokalny patriotyzm, hmm, jeśli wspaniale. chodzi o ciebie, bo to wrocławska artystka, tak. ty też przecież z Wrocławia pochodzisz i z Wrocławiem jesteś związana. Tak, to bardzo cenię jej twórczość, super bardzo no się zaczęliśmy cieszymy. od że... Harvey, a teraz tak. są same fajne tutaj lecą. Po Widzisz, tak cię wyczuliśmy. Fajnie, Że, <głos> fajnie, fajnie. <głos> że to muzycznie będzie się y, zgadzało. 10 minut zostało nam do godziny y, 15, mm. więc jak y, można się domyślać, to jest ostatnia część naszej rozmowy. Y, to zapytam się jeszcze o to, jak ty się czujesz w tym momencie w ogóle twoim zawodowym, bo y, jesteś już obecna. Y, zaczynałaś od teatru i mam wrażenie, że w ten świat filmu i serialu wchodziłaś jednak tak stopniowo, dobierałaś w dużej mierze chyba wcześniej też role, y, które ci pasowały. Nie zawsze. Kiwasz głową. <głosy> nie, no bo w tym do w dobieraniu ról przez aktorów jest jakaś, no pewnie jest jakaś garstka aktorów, którzy mogą sobie dobierać ro ro role. Ale wiesz, takie Ale... wrażenie trochę bierze się nie. też stąd, że, y, no, że jednak... Ja ciebie kojarzę jako jedną z tych aktorek, które nie biorą łatwych ról. To znaczy każda kreacja wydaje się być jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Nie wiem, może ja ją utrudniam. Rozumiesz? Może no ja wiem, je biorę może, i może ja, je, to ja te postaci utrudniam. <głos> <głos> ja nie wiem. <głos> może tak być. Może po prostu masz sobie coś takiego, że podbija na tyle tę osobowość. Nie, nie, wiesz co, no... Że nie, nie jesteś wobec tej kreacji. Takie rzeczy trochę do mnie przychodzą. Wiadomo, że po drodze się jakieś tam rzeczy rezygnowało. no Niektóre rzeczy nie były po drodze i, i takie też bywały. No Nie powiem, że nie. A, i, I są takie decyzje, które podejmuję wciąż, które gdzieś tam kształtują tą moją drogę i no nie powiem, że to jest zupełnie jakby bez mojej jakby tutaj ingerencji w co sprawczości, yy. bo to nieprawda, ale jednak no, zazwyczaj mm, rzeczy po prostu przychodzą em, i jak przychodzą w, w jakby ramach zainteresowania, i czuję w nich potencjał ym, zna, znalezienia czegoś dla siebie, ym, współ, fajnej współpracy, też zarobienia pieniędzy. Jak, no wiesz, to wszystko jest jakąś, yy, jakimiś rzeczami, które, jeżeli się zgodzą, no to, to, to po prostu się w to, w to idzie. Um, ale masz, um, ale, ale na pewno yy, jakby. Nie jesteś osobą, która lubi się podporządkowywać w jakimś sensie y, takim systemowym wytycznym czy, czy, czy, czy pewnym wytycznym, które y, kojarzą nam się bardzo mocno z tym zawodem. Wiesz co, to chyba nie jest kwestia tego, czy ja lubię, czy nie lubię, tylko tego, czy umiem, czy nie umiem. Bo to nie jest tak, że... Mm, no, że po prostu jest we mnie coś takiego, co y, gdzieś zawsze... Y, jak to nazwać? Bo to jakieś kredo teraz bym musiała stworzyć własne. <grystanie> Żeby to dobrze nazwać. Miała być taka <grystanie> miła rozmowa. A tu, <grystanie> a tu takie... <grystanie> deklaracje. <grystanie> że po prostu, że gdzieś jest we mnie coś takiego, że no zawsze chcę do, chcę do jakiejś autentyczności. Że do, jakiejś, do jakiegoś... Że, że, mniej, że tam, gdzie mnie coś... Do prawdy? Nie, do jakiejś, jakiejś mhm. prawdy. No jak, jakby, to bana, jakby to banalnie nie, nie, nie brzmiało, to gdzieś mnie tam jakoś prowadzi y, coś, że tędy mi się chce. Ym, I. I może to dlatego tak jest, nie wiem, nie wiem, bo to są takie, wiesz, to są jakieś, może kiedyś jak z, zrobię jakieś podsumowanie na temat swojego życia, to będę wiedziała więcej, na razie jeszcze zwiedzam. Jakiś artystyczny yy benefis po prostu na twoje <głos> osiemdziesiąte urodziny. <O. głos> na razie zwiedzam można... i obym tak naprawdę jak najdłużej zwiedzała to, to wszystko i jak najdłużej nie wiedziała, jak to opisać, bo tak jak tu rozmawiałyśmy, jest z tym opisywaniem rzeczy, sztuki, którą się robi, nie jest, nie jest to najłatwiejsza rzecz, no bo właśnie po to robi się filmy, po to robi się pewnie muzykę, po to się występuje na scenie, żeby nie musieć o tym opowiadać, tylko żeby przeżyć to doświadczenie jakby razem z widzem. Więc... Ja życzę tego Tobie i nam, żebyś cały czas nam po prostu serwowała te doświadczenia, bo zawsze obcowanie z Tobą, czy na ekranie, czy na scenie, tak jak powiedziałam, może w przypadku tych postaci, no, jest doświadczeniem, z którym, co do którego nie można być obojętnym i myślę, że to jest ogromna wartość. Justyna Wasilewska była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję no bardzo, za bardzo to dziękuję. spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za rozmowę. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. My również dziękujemy. Do usłyszenia.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 Ach, uwielbiam jak wszystko rozkwita wiosną, a najbardziej jak kwitną rabaty na Allegro.